POD NAMIOTEM SŁOWA Ernest Bryl wołał nas Pan. Wołał nas Pan na taniec, na śpiew i na radość, a myśmy przyszli tylko na radochę. Stąd nie zadrżały światy. Pieśni poszły blado, taniec się jąkał, a śmiech kulał trochę. Wołał nas pana na miłość, my na popierdółki Przypędziliśmy no i jest, ziewanie, A on nam miejsce usłał w planet bujnym sianie I niebiosa zaczepił jak gniazdo jaskółki. Wołał nas pana na wieczność. Myśmy zrozumieli, że na pogrzeb więc każdy trumnę płacząc klecił i stroił trupie miny, stąd martwi leżeli, kiedy on drzwi otworzył, czekał, światło świecił, nie pojmował, dlaczego wciskamy się w ziemię za nami, kiedy wszystko właśnie otworzone, tylko odwrócić się na jasną stronę. Wołał nas Pan na taniec, na śpiew i na radość. I ciągle woła. Nigdy nie ma zadość.